Również witam bardzo serdecznie. No niestety tak to w życiu bywa, że ostatnio to częściej, bardziej chyba częściej duchem niż ciałem. Tu jesteśmy obecni, ale no ale rzeczywiście Wejherowo jest miastem, w którym się urodziłem. Spędziłem tu pierwszych 15 lat mojego życia i bardzo chętnie tu wracam. Tym bardziej, że są te moje duchowe korzenie. Niedawno przeglądaliśmy z że z moim młodszym synem ze Stasiem jakieś stare zdjęcia rodzinne. Z mieliśmy gości i jakieś stare wiecie albumy takie już zakurzone gdzieś z półek zdjęliśmy i tam jedno ze zdjęć zwróciło moją uwagę. To zdjęcie było wykonane na osiedlu chyba tak to się nazywa w mieszkaniu Pawła i Agnieszki. Na zdjęciu na zdjęciu jest Adaś. Jest Paweł z żoną, dużo młodsi i bardziej, trochę więcej czupryniaści, że tak powiem. Jest Marcin, styczeń i jestem ja. I to były początki, tak naprawdę chyba, może nie takie pierwsze, ale to były początki, kiedy chrześcijanie od niedawna, wiem, że we Wejherowie się spotykali, żeby wielbić Pana Boga. A dzisiaj jest Kościół, chwała Bogu za to. Ja chciałem dzisiaj podzielić się z Wami bardziej świadectwem niż Słowem, ale to świadectwo będzie świadczyło o tym, że Słowo Boże jest prawdziwe. To, o czym Paweł mówił na początku dzisiaj w mowie wstępnej, mówił o uwielbianiu, o tym, w jaki sposób powinno wyglądać uwielbianie, o tym, czym jest i czym niekoniecznie jest uwielbianie, przypominam sobie wizytę naszą przed kilku lat z żoną w Anglii w Wielkiej Brytanii, gdzie jeden z, chrześcija z chrześcijan, syn pastora zresztą, który po całym świecie, ten pastor był gdzieś, on mi opowiadał, on się urodził gdzieś w Nepalu, potem gdzieś był w jakimś innym kraju, w innym kraju, w każdym razie ten syn pastora w niedzielę po takim normalnym nabożeństwie powiedział, a teraz zabiorę was w takie miejsce, gdzie naprawdę Bóg działa, gdzie jest ogień z nieba. No i... Pojechaliśmy, to fajnie, tak dwa nabożeństwa w jedną niedzielę, bo to było rano w takim kościele, kościele bardziej tradycyjnym, anglikańskim, ale wierzę, że tam byli ludzie, którzy prawdziwego Boga znają i chwalą. Ale on nas zabrał na przedmieścia Londynu do potężnej hali fabrycznej, byłej hali fabrycznej, gdzie nie było żadnego meblowania, tylko to, co pamiętam, na, na tej wielkiej powierzchni były wykładziny na ziemi. I to było nabożeństwo, gdzie było mnóstwo młodzieży, gdzie było to, o czym mówił Paweł. Pierwszy raz to widziałem na swoje oczy. Kapitalna muzyka, świetni muzycy, gitary, świetni wokaliści, mówca, który e, mówił bardzo porywający sposób. Natomiast ja już po 15-20 minutach, po pół godzinie siedziałem tam jak na igłach i, i szukałem w tym wszystkim Pana Boga. Oni wszyscy wielbili Boga, oczywiście śpiewali. Słowa o Panu Jezusie nie słyszałem. To był chrześcijański kościół gdzie było myślę że Kasiu kilkaset spokojnie większości młodzieży. Potem doszły do jakichś transów do jakiś nie wiem ten ten kaznodzieja mówił rzekomy kaznodzieja o tym że teraz pewne kobiety młode które tam były będą miały jakieś bóle porodowe i zaczęły się zwijać kobiety gdzieś w jakichś konwulsjach. Do tego wszystkiego pamiętam jakieś flagi. Ja wyszedłem stamtąd po prostu nie wytrzymałem. I do dzisiaj wiecie jestem przekonany że Ci ludzie młodzi, oni tam przyszli, wielu z nich myślę po to, żeby wielbić Boga, ale myślę, że w większości przypadków zostali zwiedzeni po prostu. Ale poza takim uwielbieniem, o którym mówił dzisiaj rano Paweł, w sobie Bożym w Ewangelii świętego Jana jest ciekawy fragment, który mówi, że i który świadczy o tym, że nie tylko podczas gdy śpiewamy, podczas gdy stoimy przed Bogiem z rękoma podniesionymi do góry, uwielbiamy Go. Jest napisane w 15 rozdziale, w tym samym fragmencie, który mówi o krzewie winnym i o latoroślach. Jezus mówi, przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. To też jest bracia i siostry bardzo istotny i bardzo praktyczny aspekt uwielbienia naszego Boga. Owoce. Jeżeli wydajemy owoce, jeżeli stajemy się uczniami Jezusa Chrystusa, to uwielbiamy Go w ten sposób. I mówiąc, yy, czytając ten fragment, chciałem nawiązać właśnie do świadectwa, o którym mówiłem, które chciałem powiedzieć Wam, dlatego, że tak się jakoś złożyło, że w czwartek byliśmy z moją żoną, i z, i z moimi dziećmi, i z moją teściową, byliśmy na pogrzebie w Szczecinku. Tak się stało, że Pan odwołał w niedzielę konkretnie brata jednego z naszego zboru. Ci z Was, którzy odwiedzali nas w Szczecinku, znali go. To była osoba, która, którą nie dało się nie, nie zauważyć, gdy przychodziło się do kościoła, gdy rozmawiało się. I chciałem powiedzieć świadectwo życia tego brata. Bo wierzę w to, że jak patrzymy na, na to, kim on był dla nas, dla zboru, dla mnie osobiście, dla każdego z nas. I gdy konfrontuję to ze Słowem Bożym, to mogę powiedzieć dzisiaj w stu procentach, że to był człowiek, to był brat którego życie było pełne owoców. Jego życie obfitowało w owoce. Tym bardziej trudno nam w Kościele, w pewnym sensie w zboże, w małym zborze, jesteśmy podobnej wielkości zborem jak wasz zbór, o tyle trudniej nam to zrozumieć, o tyle wiele z osób zadawało sobie i zadawać będzie pewnie pytania, dlaczego? Dlaczego? W kwiecie wieku brat, on jechał do służby, zginął tragicznie w wypadku, jechał usłużyć ludziom do ośrodka dla bezdomnych. Tak jak zawsze to robił. I zginął w po prostu wypadku na miejscu. Ja odpowiadam na te pytania, gdy ktoś się mnie pyta, gdy dyskutujemy. Odpowiadam, próbuję odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób i sam sobie odpowiadam, że po prostu to jest Boża wola. Bóg tak postanowił. Bóg miał moc uczynić, aby ten brat z nami został, ale również ten sam Bóg miał moc, aby go zabrać. Z drugiej strony, tej całej rozpaczy, która się przewinęła przez nas, przez nasz Kościół, przez naszą rodzinę, istnieje też duża doza radości, bo ja wiem, że On jest z Panem. Ja tego wiem na pewno. Trudno, wiecie, teraz będzie w Kościele, gdy stanie ci, którzy służą u nas słowem, stanią za kazalnicą. Trudno będzie teraz patrzeć w miejsce, gdzie On siedział zawsze, tak, gotowy do służby. Zawsze siedział w tym samym miejscu w Kościele. Ale chciałem powiedzieć o Jego służbie. Dlatego, że myślę, że najważniejsza rzecz, która została i którą wierzę w to, że Pan Bóg spowodował tym, że Go zabrał od nas, pomiędzy nas, jest to, że Kościół po pierwsze zaczął się gromadzić. Na środowym nabożeństwie pojawili się ludzie, których od dawna z nami nie było. Jego śmierć to spowodowała. Po drugie, Kościół w naszej miejscowości wierzy, że zaczyna się budzić ze snu zimowego. Po długim czasie w zeszłym tygodniu spotkałem się z tym bratem, byłem u niego w domu. Miałem jeszcze chwilę, przyjechałem trochę wcześniej z podróży służbowej, odebrałem jednego syna ze szkoły, drugi miał jeszcze zajęcia, mówię zajadę do Bogdana i do jego mamy porozmawiać. Miałem okazję z nim rozmawiać po długim czasie i, i ta rozmowa była przepełniona Taką szczerą obawą z jego strony o stan duchowy naszego Kościoła. On widział wiele rzeczy, tylko że to był prosty człowiek, może bez wykształcenia, ale postrzegał wierzę w to i patrzył na życie przede wszystkim przez pryzmat życia duchowego. To było najważniejsze. I on widział wiele rzeczy, których w cudzysłowie, nie obrażając nikogo, tak zwany niedzielny zwyczajny zborownik nie widzi, nie zobaczy, bo jest zbyt zajęty życiem świeckim. I Bogdan widział, on przez tą krótką rozmowę powiedział mi parę rzeczy takich, mówi, że Kościół śpi, że ludzie śpią w sensie duchowym, że przychodzą, ale ich nie ma na nabożeństwo. Ja miałem podobną diagnozę, gdy z nim rozmawiałem. Myśmy się dzielili właściwie. Powiedział też Bogdan i to do dzisiaj, wiecie, brzmi niesamowicie w moich uszach. Od października trzech braci z naszego małego zboru najprawdopodobniej będzie uczyło się w szkole teologicznej. I Bogdan powiedział coś takiego. Oby to się tak nie skończyło, że wy będziecie studiować, a zbór się rozpadnie. I chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz jeszcze do tego. Umawia, umówiłem się z nim wtedy, na następny tydzień, na długą, poważną rozmowę. O zboże, o mnie, o nim. To jest na pewno, jak patrzę dzisiaj na to, ostrzeżenie dla każdego z nas. Ostrzeżenie, żebyśmy... Nigdy duchowych ważnych rzeczy dla nas, dla naszego Kościoła, nie odkładali na później. Bo skąd wiemy, czy będzie to później, czy będzie to jutro. Jeszcze trochę popracuję. Pewnie znacie to wszyscy. Jeszcze skończę ten jeden projekt pracy, jeszcze ta jedna delegacja, jeszcze wyjadę, nie wiem, do Anglii na miesiąc, polugać od rana do wieczora, a jak wrócę, to już będzie. To już wtedy będę miał czas dla Boga. Wtedy będę miał czas na Boże rzeczy. I wtedy się tak poświęcę Bogu i będę Mu służył do końca moich dni. Wiecie, o czym mówię. To jest największe kłamstwo diabelskie. W dawnym życiu pamiętam takie powiedzenie na świętego nigdy. I tak jest bardzo często. Tutaj śmierć spowodowała, że nie będzie takiej możliwości. I chwała Bogu, że Bogdan jest w niebie. Że był człowiekiem, który na każdym kroku swoim życiem starał się wydawać owoce. Na pogrzebie słuchajcie tłumy. Z naszego zboru oczywiście wiele osób, ale mnóstwo osób z miasta. To był człowiek, który gdy pomagał mi przy budowie tam, jak gdy wykończaliśmy dom, gdy pojechałem z nim do Szczecinka robić jakiekolwiek zakupy do budowy potrzebne, to ja po prostu nie lubiłem z nim jeździć, bo... On wszystkich znał, Jego wszyscy znali w Szczecinku. W każdym sklepie, na ulicy się przechodziło Bogdan, cześć Bogdan, cześć Bogdan, On do wszystkich serdecznie. I tak jak wszystkich znał i wszyscy Go znali, może przesadzam, ale dużo osób Go znało, tak samo nigdy się nie bał i nigdy się nie krygował i zawsze mówił tym wszystkim ludziom o Jezusie. Przez, niego, przez Jego świadectwo, słuchajcie, mnóstwo ludzi przyszło do Boga. To był człowiek, którego Pan Bóg wyciągnął ze strasznego nałogu. Człowiek, który wiele lat pił na umór, był alkoholikiem. I potem, gdy się nawrócił, to jak sam mówił, miał straszne pragnienie, żeby i modlić się i żeby robić wszystko, żeby Pan Bóg wyciągnął wszystkich innych ludzi w nałogach, z tego, z czego Jego wyciągnął. On nie wahał się, gdy... Przyszła do nas do zboru jakaś osoba z, z po detoksie z jakiegoś ośrodka w okolicy Szczecinka. Jest mnóstwo takich ośrodków, y, m.in. Broczyna, różne ośrodki, gdzie są leczone uzależnienia, w tym i chrześcijańskie. Gdy przyszedł do nas człowiek do zboru w niedzielę, albo gdy on go przyprowadził, bardzo często, nie wahał się wsiąść do pociągu z takim człowiekiem i go zawieźć do Janowic czy do autobusu. Nie wahał się zawieść drugiego do Broczyny. Nie wahał się również udzielić mieszkania w swoim domu. Wiele osób takich właśnie, którzy nawrócili się do Boga, których Bóg przyszedł do ich życia, nie mieli gdzie mieszkać. U bo Bogdana znajdowali mieszkanie i wsparcie, również takie praktyczne. Czyli nie tylko takie, jakie czasami wiecie, że jesteśmy świadectwem nawrócenia człowieka i, i cieszymy się z tego niezmiernie, ale teraz rać sobie sam człowieku w tym świecie. Tylko Bogdan zawsze szedł krok dalej troszczył się o tych ludzi. Z jednej strony po takim bracie jest pustka w zboże, tak? To jest świeża rzecz. Pustka w takim sensie, że wydaje nam się, że odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić, tym bardziej taki brat. Ale z drugiej strony mamy w zborze braci chwała Bogu za to, którzy między innymi przez jego świadectwo przyszli do Boga. I już sygnały są tego, że oni chcą służyć, oni chcą przejąć tę służbę. W środę na nabożeństwie, ja nie byłem poprzednią niedzielę, czy poprzednią, chyba niedzielę nie byliśmy, na, nie, może jeszcze przed poprzednią niedzielę i na nabożeństwie w środę puszczono świadectwo nagrane z ostatniego nabożeństwa, na którym Bogdan, czyli z niedzieli, tak, z poprzedniej niedzielą, w niedzielę wieczorem zginął, a w niedzielę, na, o tak, ja byłem na szkółce niedzielnej, przepraszam, bo tak trudno mi myśli, ja akurat prowadziłem szkółkę niedzielną i on podczas nabożeństwa poprosił o słowo, i to słowo w środę zostało odtworzone. I on wyszedł, jak to Bogdan, prosty człowiek, powiedział Chwała Bogu, bracia i siostry, dziękuję Bogu za waszą ofiarność, bo pieniądze, które daliście na rzecz pomocy charytatywnej kupiłem za to pięć par butów i zawiozłem do rodziny, gdzie dzieci boso chodziły. I wywiązała się dyskusja w zborze, to wszystko jest nagrane. Czym jeszcze? Bo spytali się Bogdana, co jeszcze jest potrzebne tej rodzinie. On powiedział wszystko. No i tam siostry, słychać, zaczęły się zastanawiać. A jedna tam apatelnie, a coś tam. A Bogdan mówi: W tym katalogu spis rzeczy ma tylko jedno słowo mówi wszystko. I miał jechać do tej rodziny, właśnie dalej wspierać. Także ciekawa sytuacja bracia i siostry. Bardzo taka dla mnie ja pierwszy raz się z tym spotykam. Także brat czynny w Bożej służbie, Bóg go odwołuje do siebie. Ale wierzę w to, że i widzę to w tej chwili w naszym kościele, byśmy tylko wierni byli i by wytrwali w tym, że ta sytuacja, Bóg przez tę sytuację powoduje, że, że Kościół się budzi. To Bogdan, rok czy dwa lata temu, przez Bogdana Bóg przyniósł świadectwo, gdy powiedział, że proroctwo, a nie świadectwo. Powiedział, że nadchodzi czas, kiedy otworzy serca ludzi w tym mieście na swoją Ewangelię, na zwiastowanie. Ja utworzę serca ludzi, tylko abyście wy byli wierni. Bo jeżeli nie będziecie wierni, jeżeli nie będziecie głosić, to znajdę sobie innych ludzi, którzy będą chwalili mnie i głosili Ewangelię. I właśnie w trakcie tej ostatniej rozmowy, gdy z nim rozmawiałem w zeszłym tygodniu, on to przypomniał, powiedział mi o tym. Powiedział, pamiętaj Daniel, to było proroctwo. I powiedział, ja nie widzę, żebyśmy my jako zbór realizowali w jakikolwiek sposób. Oczywiście da się z tym polemizować w mojej myśli w pierwszym momencie, no jak to, nie? przecież robimy to, tamto, tamto, ewangelizacja w czarnym i tak dalej, wiele robimy. Ale myślę, że to, że kilka osób jest aktywnych w Kościele, wierzę w to, że to jest zbyt mało do tego, żeby pozyskać Boże Królestwo. Bóg patrzy do serca każdego człowieka. I obyśmy bracia i siostry, obym ja, oby moja rodzina nigdy nie była w takim postawieniu i w takiej sytuacji, że Przychodzimy do kościoła tylko po to, ponieważ czujemy taki obowiązek, że ja jako ojciec rodziny pakuję moją całą rodzinę do samochodu w niedzielę tylko po to, żeby moje dzieci widziały, że jestem chrześcijaninem. I przede wszystkim, abyśmy bracia i siostry nie dali się zagonić i zbyt być zajęci sprawami tego świata. Bogdan o tym mówił wiele razy i Bóg przez Bogdana mówił. On jeździł do więzienia, służby więziennej się udzielał, jeździł do ośrodków. Nawet jak był w Kanadzie, pojechał odwiedzić, bo tam duża część jego rodziny. To gdy się go spytałem, co tam robił, no mówi, głosiłem, świadczyłem. Chciałem, żebyśmy jeszcze otworzyli fragment Ewangelii Świętego Mateusza, 13 rozdział. Podobieństwo o ziarnie gorczycznym.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 sobie zadaję i które chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie zadawali, to to, czy jesteśmy takimi ziarnami gorczycznymi. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś widział gorczycę, siarza? no każdy z nas. Przecież do górków się dodaje, prawda? Z do jakichś innych, podejrzewam, konserwowych, tak zwanych, nie wiem, słoików się ładuje. Ale nie wiem, czy ktoś z Was widzi, jak wygląda gorczyca, roślina. Jak szybko rośnie. Używana jest w ogrodnictwie jako poplon. W ogródkach warzywnych. Po prostu kiedy już wszystkie zboża, plony się spierze, to wysiewa się gorczyce. Dlatego między innymi, że ona błyskawicznie rośnie. We wrześniu sieje się gorczyca i za chwilę, po paru tygodniach, gąszcz po prostu krzaków. Podejrzewam, że tu jest mowa o... Ptaki się tam gnieżdżą, to podejrzewam, może w klimacie gdzieś tam jakimś cieplejszym, jeszcze większa ta gorczyca rośnie, może jeszcze szybciej. I często zadaję sobie pytanie i powinniśmy sobie zadawać pytania, czy, czy to nasze ziarno gorczyczne, bo każdy z nas został gdzieś wsiany. Czy wyrastamy w taki wielki krzew? Czy gdzieś tam, wiecie, biedujemy, ledwo kiełkuje, skiełkowaliśmy, a już gdzieś tam przysychamy? Bo ja wierzę, że jedną z interpretacji, jednym z wykładów tego, tego podobieństwa jest to właśnie, że to jedno małe ziarenko Bożego Słowa zasianego w sercu, potrafi po prostu objąć swoim zasięgiem wielu, wielu ludzi. Ale to będzie wtedy, kiedy to Słowo Boże, które będzie w nas kiełkowało i Duch Święty, którego nam Bóg daje, że my będziemy szli z Nim dalej i dalej, i dalej, i dalej. Że tak jak w przypadku Bogdana, Jego świadectwo, chwała Bogu za to, to, że On nie był bierny, to, że, gdy, to, że w swojej służbie nie spał, tylko służył Bogu, tylko głosił dalej, dalej, dalszym ludziom. To nie oznacza, że to o czym mówię nie oznacza, wiecie, ja tej chwili nie gloryfikuję w żaden sposób człowieka. Jedynie Bogu jest chwała i cześć. Między innymi za to, że daje nam takich braci, stawia między nami. Jak to ostatnio miałem taką kontrolę przez cały tydzień i audytorzy z firmy zewnętrznej powiedzieli, my to jesteśmy takie watchdogi że Bóg daje w Kościele takich właśnie watchdogów, którzy żyją duchowo i postrzegają i patrzą duchowo. Takich braci, których nie da się, wiecie, oszukać. Co u ciebie, bracie? A Wszystko dobrze. W domu, a dobrze wszystko. Wszystko dobrze, nie? Mimo, że widzisz, że na mizerii zupełnie jest. Ale Bogdan taki nie był. On mówił dalej, ciągnął temat zawsze. Ja nie widzę w tobie tego, że to mówisz, że jest dobrze, a ja tego nie widzę. Co się z tobą dzieje? Co się tak naprawdę z tobą dzieje? Przychodził wiele razy do mnie jako do starszego zboru i mówił, słuchaj Daniel, tak nie może być. Kościół, my stoimy nad przepaścią. I to było po nabożeństwie, kiedy wszyscy, wiecie, wydawało się, że euforia po prostu, super zbór. A on przychodził, mówił, nie Daniel, to są tylko w wielu miejscach, w wielu sytuacjach to są tylko gesty, uśmieszki. Myślę, że w wielu y, sytuacjach, i ja to postrzegam przez pryzmat lat, tak jak mówię o tym zdjęciu, które z, z osiedla harcerskiej oglądałem, powiem wam, jed, że jest jeden problem poważny w Kościele, mam nadzieję, że nie w waszym, że chrześcijanie w dzisiejszym czasie nie są już taką rodziną, jaką być powinni. Niekoniecznie są i czują się wszyscy członkami jednego ciała, którym jest Jezus Chrystus, tego samego ciała, Coraz częściej jedni są Apolosowi, Kefasowi, jedni są zapracowani, a drudzy są mniej zapracowani, ale myślę, że w dużej mierze, jak popatrzę na moją relację z Bogdanem, przez te wszystkie lata brakuje szczerości między nami. Jakże łatwo, wiecie, jest powiedzieć, że wszystko dobrze, wszystko w porządku, no ja będę komuś zawracał głowę moimi problemami? I potem okazuje się, że ktoś umiera, ginie duchowo w naszym zbożu w kościele, a my nie wiemy w ogóle o niczym, tak? No nie wiemy, no bo wszystko dobrze. Na nabożeństwie widzę ręce do góry, uśmiechnięty. Po nabożeństwie jest okej. Okay. A w życiu inaczej. Bardzo często tak jest niestety. I dlatego naprawdę, uwierzcie mi, wdzięczny jestem Bogu za takie mi postawił przy mnie. I dzisiaj tylko mogę powiedzieć, że żałuję, że tak rzadko czerpałem z tego i że często byłem tak zabiegany, że gdy on mi mówił Daniel, słuchaj, coś niedobrego się dzieje I ja to czułem, też widziałem ale byłem tak zabiegany, że mówię sobie dobrze, no dobra, no. Bogdan jeszcze ten tydzień mam taki napięty w pracy pierwszą niedzielę będę na nabożeństwie, to porozmawiamy poważnie, pomodlimy się i tak było dokładnie w zeszłym tygodniu cały tydzień miałem kontrolę i poza tym Bogdana nie ma już tak to wygląda, bracia i siostry tak to może wyglądać. I oby to tak nie wyglądało w naszym życiu. Abyśmy nie odkładali nigdy rzeczy duchowych na świętego nigdy. Bo czyż jest coś ważniejszego dla nas, dla naszego życia? I dla Królestwa Bożego? Niż to, co jest duchowe? Wy myślicie, że Bogdan coś tam wziął ze sobą? Coś weźmiemy ze sobą? Tak jak stoimy, tak będziemy zabrani. Albo przez śmierć, albo przez przyjście Pana Jezusa. Ja osobiście mam wielką radość w tym wszystkim, że po tej całej sytuacji, nie ma go tutaj, więc mogę o tym mówić, mój młodszy syn po raz pierwszy zaczął zastanawiać się, a co będzie potem? A co z wujkiem Bogdanem? A co będzie, jak ja bym, jakby mi by się coś stało? Co ze mną będzie? I po raz kolejny mogłem dobitnie mu powiedzieć wyraźnie, kochany synku, dwie drogi są tylko, nie ma trzeciej drogi. Niektórzy mówią, że są, jest trzecia droga, ale trzeciej drogi nie ma. Na sądzie będziesz lekki albo będziesz ciężki. Ale jeszcze jest nadzieja, póki trwa dzień, póki Bóg daje łaskę. Jest nadzieja, abyśmy z niej skorzystali, abyśmy wiernie Mu służyli, abyśmy wielbili Go nie tylko pieśnią, ale również wydawaniem owoców, stawaniem się uczniami Jego. Tak mało się o tym mówi w Kościołach dzisiaj. O wielu rzeczach się mówi, ale o uczniostwie. Przecież to jest jedno z podstawowych powołań każdego z nas, każdego z nas. Abyśmy Jego uczniami się stawali. Ale byśmy szli dalej też i uczniami czynili inne narody, innych ludzi. Proszę Was, bracia i siostry, z tego miejsca oczywiście przekazuję serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Szczecinku. Ale proszę Was, abyście nie zapominali o swoich modlitwach. To trudny czas dla nas, dla każdego z nas. Z jednej strony bardzo trudny czas, ale z drugiej strony z tego, co widzę, z rozmów, czas, kiedy Kościół budzi się ze snu zimowego, budzi się ze swojego lenistwa duchowego, kiedy priorytetem jest wszystko, całe życie, ale nie sprawy duchowe, kiedy Kościół wreszcie, zobaczy w takiej chwili to jest normalne, ale dziękuję Bogu za to, że przypomnieli sobie ludzie u nas z Boże w Kościele, że jesteśmy braćmi i siostrami, bo jednego z braci zabrakło. Kiedy zaczynamy dbać jedni o drugich, Zaczynamy dzwonić jedni do drugich, zaczynamy odwiedzać. Oczywiście to było. to nie, nie, Ja nie, nie, nie demonizuję mojego zboru. To wszystko było, ale to wisiało na paru pojedynczych osobach. Wierzę w to, że i musimy zrobić wszystko, abyśmy odpowiedzieli na Boże proroctwo. Abyśmy głosili Słowo Boże w szczecinku i w okolicy. Aby to w naszej społeczności, aby Bóg napełnił na swoim duchem, ale również, żeby przydawał nowych braci, i siostry, którzy będą, jak to ziarko gorczyczne, krzew ten będzie ogarniał coraz więcej i więcej. Jeżeli takie mamy pragnienia i takie wizje i będziemy wierni Bogu i Bożemu Słowu, to Bóg da. On tego chce. Ale jeżeli będziemy duchowymi minimalistami i cieszyć się będziemy, że oto właśnie kolejna niedziela i wreszcie po sześciu dniach ciężkiej pracy znalazłem chwilę dla Boga ale tylko do 12, bo potem znowu dalej coś tam. To nie jest dobra droga. Jak wiele rzeczy, słuchajcie, podobnie czy praca, czy te nasze wizje, czy cokolwiek, same w sobie nie są złe. Musimy pracować, aby utrzymać nasze rodziny. Tylko pytanie cały czas, które ja sobie daję, zadaję również, które Bóg mi zadaje, brzmi, gdzie jest moje serce w tym wszystkim? Czy moje serce, moje myśli w tygodniu są przy braciach, przy siostrach, kiedy modlę się o nich i troszczę się o nich i wołam do Boga, kiedy odwiedzam ich, czy nawet dzwonię do nich? Czy moje serce tak bardzo już jest przy innych rzeczach, że nie mam czasu, siły, ochoty troszczyć się? Pozostańmy z tymi pytaniami, ale nie bierni. Wyciągnijmy wnioski, ale też nie pozostańmy przy samych wnioskach, tylko żyjmy nimi, wdrożmy je do naszego życia. Jeżeli widzimy, jeżeli Pan Bóg mówi do nas przez Słowo, przez braci, przez siostry, przez sytuacje życiowe, nie pozostawiajmy tego bez odpowiedzi. Słowo Boże wiele razy nas zachęca, przestrzega, waruje, abyśmy czujni byli. Abyśmy strzegli tego, co nam... Abyśmy nie przestawali. Amen.